Ishigano michi no nagai hito no kizu wo więc nie mogę się już doczekać jakiego Jutsu chcesz mnie nauczyć ostatnie to było wypasione Jutsu chodzenia po wodzie przechodzenie przez ogień? Albo... Chodzenie w powietrzu Aaaa! Powiedz, co to takiego? Nie zdajesz sobie sprawy z mojej wielkości, prawda? Dobra, słuchaj! Nie wiesz, kim naprawdę jestem, chłopcze? Pozwól, że odkryję przed tobą moją prawdziwą tożsamość! Od północy po południe, od wschodu po zachód! Nawet duchy nie pokonają tego Sannina. Białogrzywego zaklinacza ropu. Przystojnego ninja budzącego postrach wśród ludzi. Mistrza ha! Tak, mówię oczywiście o sobie. <śmiech> Potencjalne zagrożenie dla Naruto. A, miasto Atafuku jest 10 km stąd. Ono się nazywa Otafuku. A, hej, ej, ej, no, no no, czemu akurat ja, co? Prawda jest taka że wiele lat temu byłem nauczycielem czwartego Hokage. Jesteś do niego tak bardzo podobny, że aż trudno w to uwierzyć. Przykro mi, to był jedyny powód. A więc jestem taki, jak on? Co się stało? Skoro go przypominam, to oznacza, że jestem tak samo genialny jak on. Więc jednak zostanę, Hokage! Hmm? Nie! prosto w psie odchody! Kura, przyjdź do mnie. Już! Zaniesiesz te placki do domu Ino? Do domu Ino? Te? Tak. Nie u niej zbyt długo. Ostatnio wszyscy są tacy zajęci. Tak, mamo, wiem. Zaraz wracam. O, wiem. Chyba powinnam zanieść kilka do Sasuke. Mhm. Ciekawe, czy je lubi. Aha, no i Naruto. Wydaje mi się, że lubi wszystko. Oh. Hej, Kakashi-sensei. Czy mnie też nauczysz Chidori? Wiem, że chcesz się rozwijać, ale to nie takie proste. Nie rozumiem, to nie fair! No pokaż mi, no już! Sasuke, dziękuję. No wiesz, to ty obroniłeś mnie przed piaskiem. Zacznij koncentrować czakrę w dłoni. Ha! Dobra! Uuu! To nie ja nie uratowałem. To Naruto. Ach. Zaczyna działać? Zaczyna działać? O, oj Sasuke, chyba znowu jesteś zbyt skromny. Uuu! Naruto pokonałby ninja piasku? Tak właśnie było. Uuu! Widok naprawdę dał z siebie wszystko by cię uratować Pokazał siłę, której wcześniej w nim nie widziałem Naruto, więc to on ja! No już! Chidori! Chidori! A! A! Chidori, co jest? Też trochę zaniosę. Nie byłem. Nie byłem w stanie nic zrobić. Nigdy więcej nie chcę oglądać cierpienia moich przyjaciół. Będę cię chronił... ...bez względu na wszystko. Wielodziennisty klon Jutsu! Jutsu przywołania! Naruto staje się coraz silniejszy W porównaniu do niego ja? Jestem pewien, że mógłbyś stawić mu czoło, choć co do siebie nie mam pewności. To zupełnie inny poziom. Tak, w tym pojedynku zginęlibyśmy obaj. To mało zachęcające. Nawet gdyby było nas tu więcej, wynik byłby taki sam. Nie sądziłem, że będę musiał walczyć z jednym z sanninów. Jeśli staniemy do walki, to legendy klanu Uchiha oraz siedmiu rycerzy mgły zostaną po prostu zmieszane z błotem. Tak, jednak nawet najsilniejszy przeciwnik ma jakąś słabość. Zdęk, zdęk! Tak, trzymaj, a będzie źle. Ej! Czy czwarty Hokage był dobrym uczniem? Można powiedzieć, że swoją potęgę osiągnął dzięki moim wskazówkom. Dostać mnie za nauczyciela to jak wygrać na loterii, drogi chłopcze. No co, nie wierzysz mi? Dobry sensei zawsze kształci dobrych uczniów. To naturalne. Skoro tak, to kto był twoim nauczycielem? Moim. Najpierw uczył mnie trzeci Hokage. Trzeci? E? Tak. To było w czasach, gdy Hokage był jeszcze młodzieniaszkiem. Hokage, hokage! młodzieniaszkiem? Zgadza się. Sam byłem wtedy młodym byczkiem. Że co? Nie, nie, Trochę się zaplątałem. No widzisz, mówiłem, że będzie źle. Jedną chwilę. Skoro uczył cię Kakashi, to musiałeś przechodzić trening z dzwonkami, prawda? A? Tak, prawda. Zapomniałem o tym. Przywiązali mnie do Pieńka, to było totalnie beznadziejne. Co? Ciebie też, tak? Mnie też? Eee. Co mnie też? E, nieważne. Pośpiesz się i odwieźć dzwonki na miejsce. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Kompletnie się zaplątałem. <grym> Są tylko dwa dzwonki, więc jedno z was... Zostanie to przywiązane. Widzę, że jesteś pojęty o Rodzimaru. Haha, dobra! Nie macie ze mną szans! Zaatakujcie tak, żeby mnie zabić. Biedny Jiraja, jednak wygrałam z Tobą. Miłego pobytu na pięku. A to mówi taki mały, brzydki troll! Co powiedziałeś, ty wredny łoburzy? Dobrze, wystarczy. No już, co nada. Możecie teraz iść do domu. To nieprawdopodobne? Jak to możliwe, żeby ninja wciąż wpadał w te same pułapki? Tak, ale. Orochimaru mógłby nauczyć cię kilku rzeczy. Taak. Ciągle powtarzasz to samo, Sensei. Orochimaru to, Orochimaru tamto. Hmm. Judzu przejrzystości jest idealne do moich poszukiwań. Wiesz, chyba nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć, do czego go używasz. Ha? Ha? Hej, co jest? No mów, z czego się śmiejesz? A? Aha, tak jak już mówiłem, dobrzy nauczyciele zawsze mają dobrych uczniów. Ha? O czym ty mówisz, Sensei? Sprawdź, czy dzwonki wiszą na miejscach i chodźmy. Dobra, dobra, już. Proszę. Są niebezpieczni, ale wygląda na to, że wciąż nie znaleźli Naruto. To szaleństwo. Nic nie rozumiem. Przecież skoro byli już w naszej wiosce... Sz! Kakashi! <śmiech> dlaczego Kakashi śpi? I dlaczego jest tu tylu Joninów? Co wy robicie? Co tu się właściwie wyprawia? A no... nic. Słowo... Hej! Czy to prawda, że wrócił Itachi? Ach. I że próbuje znaleźć Naruto? Ach. Ach. Ach. Kretyn... Ach. Ach. Dlaczego zawsze musi tak być? Więc wrócił do wioski, tak? I szuka Naruto! Co to znaczy? Hej Sasuke! Gdzie jest Naruto? Nie wiem, dopiero co tu przyszłam. Chciałam dać mu coś słodkiego. Jeśli Naruto da się złapać, będzie po nim. Nie mogę na to pozwolić. Panie! Zatrzymał się tu dziś Naruto. Wiesz, dokąd poszedł? A tak, Naruto. Muszę się chwilę zastanowić. Spotkał się tu dzisiaj z mistrzem Jiraią. Zjedli razem trochę ramen i powiedzieli, że gdzieś idą. Dokąd? Hmm. Zdaje się, że mówili o tamtym miasteczku niedaleko naszej wioski. Tak. Naruto poszedł tam z Jiraią. Z Jiraią? Tak, z To przecież legendarny sanin. No, a jeśli chcesz go znaleźć, to szukaj dużego człowieka z białą czupryną. Duży człowiek. Białe włosy. <głosy> Hej. No wiesz co? Jak następnym razem przyjdziesz zadawać pytania, to chociaż zamów ramen. Kupujcie u mnie! Ile to kosztuje? Ostrożnie, to. powiedziałem! Ostrożnie! Zapraszam do mnie! O! Kupujcie pyszne cukierki! O! Zaczekaj! Ale U mnie najtaniej! Ja też chcę! Ech, no nie, ale to miasto dziwne. O. Naruto! Ha? Dziś przenocujemy tutaj. Co? Dlaczego? Mogę iść dalej. Uczeń powinien zawsze słuchać mistrza. Jestem tu, żeby nauczyć się judzu, wiesz? Naprawdę? Przecież właśnie dlatego jesteś uczniem. Hm? A? <śmiech> Weź klucz. Udasz się do pokoju, potrenujesz, popracujesz nad czakrą i pójdziesz spać, dobra? Co? To miasto jest już niedaleko. O, rany. To tutaj. Pójdźcie cukierki! Pyszne cukierki! Będę musiał sprawić, każdy dom. Na zdrowie! <śmiech> Wygląda na to, że niczego się tu nie nauczę. <śmiech> Chciałabyś tamtego? tego? Mm -hmm. no! Haha! Widzisz? sto ja nigdy nie pudmuję. Nie ma tu głupio wyglądającego chłopaka w moim wieku? Podróżuję ze starszym człowiekiem, o białych włosach. Przykro mi, ten zajazd jest tylko dla kobiet. Czy jest tu głupawy blond dzieciak z dużym, białowłosym mężczyzną? Dzisiaj mamy samych starszych gości. Spójcie cukierki! Peż te co? cukierki! <trym> Hej wy! Kto wam powiedział, że możecie iść spać? Czy może mieszka tu głupawy dzieciak, podróżujący razem z dużym, starszym mężczyzną o białych włosach? Biały włos? Jest tutaj? Hmm. Czy ja nie widziałam gdzieś kogoś o takim wyglądzie? <trym> To dosyć gorzkie. Dasz radę to wypić? No to do samego dna! A tak! Dzieciaki białowłosy facet. Więc są tutaj? W którym pokoju? Zobaczmy. To będzie pokój numer jeden na górze w końcu korytarza. Huh? Chcesz powiedzieć, że już się rzuciła? Słyszałem, już idę! Dobra, czekaj, daj mi otworzyć. Naruto! To nie... Polskiej na zlecenie Jetix Studio Europo. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Michał Użykowski, dźwięki i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Adam Pluciński, Paweł Szczęsny, Marcin Przybylski, Joanna Pak, Włodzimierz Tegnarski i inni. Rany. Nie mogę się ruszyć. Mam złe przeczucia. Coś mi się w nim nie podoba. Czy to o nim mówił Sasuke? W następnym odcinku Rek Dori, Brat przeciwko bratu.